grzechów. Zaniósł tam nasze choroby. Zaniósł tam nasze niemoce. Demony miały bal wokół, wokół krzyża. On miał ciężko. Nie słyszał już głosu ojca. Już nic nie słyszał. Do tej pory potrafił godzinami e, modlić się do ojca na górze. Potrafił pościć po 40 dni i dawał radę. Aniołowie mu pomagali. Ale tam na krzyżu wszystko też odeszło. Nie było archanioła Gabriela. Nie było archanioła Michaela. Nie było ich. Był sam jak pan. I demony wokół. I grzech, który w niego wściągł. I wisiał tam na krzyżu. I myślał sobie. Wiesz co sobie? Myślał, że już nie wyjdzie z piekła. I tylko przez wiarę. Wiesz jak Jezus wyszedł z piekła? Przez wiarę. To pierwszy człowiek ruchu wiary. Przez wiarę! Piekło nie mogło go utrzymać. A jeszcze wiesz co w międzyczasie zrobił w tym piekle? Głosił duchom w siedzącym w więzieniu. Głosił tym, którzy za czasów Noego nie wiedzieli o co chodzi. Poszedł do nich i powiedział im jestem Chrystus. Upierzycie we mnie? Jako jedyny głosił Ewangelię nawet w piekle. Kozak nie miał grupy uwielbienia. Nie miał żadnego miłego słowa. Nie miał stawienników. W piekle głosił Ewangelię. A zobacz co Ty masz. Duch Święty jest w Tobie. Jesteś wolny od grzechu. Masz władzę nad demonami. Bóg jest po Twojej stronie. Jest Twoim kochanym tatusiem i słyszysz Jego głos. Zobacz, w jakim jesteś miejscu. Wiesz dlaczego? Jezus to dla Ciebie zrobił. Możesz dzisiaj iść jak przecinak do przodu. Możesz tą wspólnotę poszerzyć dwukrotnie. Możesz ją rozwinąć, rozbudować. Możesz zacząć zarabiać więcej pieniędzy, żeby łożyć na Królestwo Boże. Możesz przestać myśleć o tym, żeby zarobić 100 zł więcej. Możesz wierzyć o ogromne pieniądze. Możesz ruszyć do przodu. Możesz ruszyć do przodu. I stać się delegatem Królestwa Bożego w realu. To jest dla Ciebie. To jest dla mnie. Ja postanowiłem tak żyć. Ja takie postanowienie wziąłem. Wiecie co? Nic mnie nie zgorszy. Halleluja. Nie zgorszy mnie żaden brat, żadna siostra rozumiesz? Żeby na rzęsach chodzili Cię, po błocie, oni mnie nie gorszy, nic mnie nie zgorszy, nic mnie nie zgorszy, nic mnie nie zgorszy, nic, nic i nikt nie zgorszy się Chrystusem. Amen. I coraz bardziej mnie ciągnie do ludzi tak pogiętych jak ja. Rozumiesz? Dlaczego? Bo jest to piękne. Masz Ojca w niebie, mówię Ci się o Ojcu. Mówię Ci o tym, kim Ty jesteś w Ojcu. Mówię ci, jakie masz możliwości dzięki Ojcu. Mówię Ci czego Ojciec chce. Jakie ma pragnienia. Kiedy dziś się chrzciłeś, chrzciłeś się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co to oznacza? To nie jest formułka. To nie jest formułka. Ludzie się kłócą o formułki. Czy, czy mamy chrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa, czy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? A ja mówię, a dawaj dwie powiedz lepsze, to niż jedno za mało. Ludzie mówią, ty jesteś nienormalny, to jest ważne. Ja mówię, ty jesteś chory na religię. Ty jesteś chory na religię. Ty masz chorą głowę religią. Potrzebujesz uwolnienia. Mówię, bo jak się rozpędzę, to będę chrzcił ludzi w imię linii papilar papilarnych Jezusa. Na przykład. Taką sobie formułkę wymyślę też będzie w porządku. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedno i to samo. Ale jest informacja. Jesteś ochrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Żebyś zrozumiał, że On, ten Ojciec, Syn i Duch Święty, ogarnął Ciebie. To jedno. To Trójjedyny, potężny. odkupicie, nośnik mocy i Tatuś w niebie. Wszystko w jednym pakiecie, w jednym. Jakże wielka rzecz. Także wielka sprawa. Co się stało? Zwykłe zanurzenie człowieka. Wiedziałeś co się stało? Kiedy my to robiliśmy. To w niebie ojciec podpisywał się, że on należy do niego. Pokazał tą kartkę wszystkim aniołom. A potem nacisnął czerwony guzik, otwio otworzył piekło. Powiedział Lucek! <skry> tak, panie? Przeczytaj, debilu! No, no, no, no. Przyjąłeś? Tak, panie! To uważaj teraz na mojego syna, bo wiedzie w ciebie od jutra jak czołg. A widziałeś jak wygląda? Zamknięty. Syn Boga Żywego. Z certyfikatem. Z dokumentacją niebiańską. Alleluja! To nie jest jakaś kąpiel. To jest certyfikat niebiański. To jest proroczy gest. Wiecie, że chrzest jest proroczym gestem? To proroczy gest. Proroctwo zostało uwolnione. Ojciec się podpisał. Kiedy On wyznał Jezusa jako swojego Pana, to On się podpisał pod Ojcem. A teraz Ojciec się podpisał pod Nim. Rozumiecie? To są tego typu rzeczy. My żyjemy w takiej rzeczywistości. Proszę Cię, weź te rzeczy. Proszę Cię, rusz jutro jako syn ojca, jako córka ojca. Idź do tych ludzi. Wiecie, jutro i pojutrze jesteśmy w Krakowie. Otworzyliśmy kościół w Warszawie od stycznia, zaczęliśmy pracować w Warszawie. Nie ma tam jeszcze takiej osoby na tą sekundę, która będzie tam cały czas, więc... My tam usługujemy i jesteśmy, i kochamy tych ludzi, jesteśmy razem, wręcz całe nasze siły przełożyliśmy lokalne na Warszawę. I teraz w niedzielę, wiecie co oni zrobią? Wszystkie osoby, które tam będą, a jak już naprawdę już jest coraz więcej, bo już musimy do września mieć salę, bo po prostu się przestajemy mieścić tam, gdzie jesteśmy. Oni przyjdą na dziesiątą do kościoła, będą uwielbiali Boga, a na dwunastą, oni wyjdą wszyscy głosić Ewangelię. Amen. Nie będzie kazania. Nie dlatego, że moja żona nie umie głosić. Nie ma różnicy, czy głoszy ja, czy moja żona. Głosimy w jednym duchu i z jedną mocą. Po prostu. W ogóle nie ma żadnej różnicy. Oni idą głosić Ewangelię. Skompletowaliśmy kolejny sprzęt. Rozumiesz? Kupiliśmy wszystko, co jest potrzebne i ustawią się przed jedną z, z, z, z tych wielkich galerii handlowych w Warszawie i będą głosić Chrystusa i będą uzdrawiać chorych i uwalniać ludzi po prostu dlaczego tak jest? dlatego, że ci ludzie tego chcą po prostu oni rozumieją kim są i czego chcą oni rozumieją kim są i czego chcą od września będziemy robili jedną dużą ewangelizację w Warszawie Taką chcę robić ewangelizację, gdzie będzie zaangażowanych dużo muzyków, zaczynamy też szkołę wiary systematyczną w Warszawie, ale co tydzień będziemy chcieli, żeby ludzie byli na ulicach. Ale oprócz tego, że co tydzień będziemy chcieli, żeby ludzie byli na ulicach, to chcemy, żeby codziennie ci ludzie prezentowali Ojca gdziekolwiek pójdą. Pójdziesz dzieci odprowadzić do szkoły? Proszę Ciebie? Jesteś tam jako sługa pański. Jesteś tam jako syn ojca. Już możesz ewangelizować woźną. Już możesz to robić. Już możesz jej spojrzeć w oczy i powiedzieć, czy Pani wie, że Panią Jezus kocha. Ona się rozejrzy dookoła. Pan do mnie mówi. A do kogo? Przecież na Panią patrzę. Bo rozumiem, to dla ludzi jest niebywałe takie coś. To jest niebywały. Przyjaciel mi pisze, dzisiaj dostaje smsa. Halleluja! Położyłem ręce na człowieka z garbem, wyprostowało go, nie ma garba. Halleluja! Po prostu. Cieszymy się. Facet szedł z garbem. Ty. Facet idzie z garbem. Wygięty kręgosłup. Podchodzi do niego człowiek. Przepraszam bardzo, czy nie chciałby Pan mieć garba? No takiej propozycji mu nikt nie złożył. No nikt mu nie złożył propozycji, że może nie mieć garba! rozumiesz? On właśnie. Nie chce garba. Nie ma problemu. Idź z bokiem. Dlaczego? Bo ten chłopak oprócz tego, że ma swoją firmę i zarabia sobie pieniądze i sobie żyje i to jest normalny, zwykły facet, tak? To oprócz tego, a właściwie ponad to, on wie, że jest synem ojca, i prezentuje ojca każdego dnia i zakłada ludziom alarmy, proszę Ciebie i bez przerwy im gada o Jezusie. I konserwuje im potem te alarmy, bo ma wyłączność i mówi im o Jezusie. Dlaczego? Bo mu to w krew weszło. Bo przestał patrzeć w lustro i widzieć świnie, tylko zaczął widzieć owce. Zaczął widzieć w lustrze, że jest podobny do ojca. Zaczął widzieć serce ojca które nie zostawię Cię, nie opuszczę, będę ci błogosławił, bo jestem z Tobą spokrewniony. Bóg jest z Tobą spokrewniony. Ty czujesz klimat? On jest spokrewniony z Tobą. Spokrewniony. Jedna krew w Was płynie. W Tobie i w jakwe płynie jedna krew. Macie jedną grupę krwi. Jedna grupa krwi. Chciałbym, żebyśmy to wzięli dzisiaj, żebyśmy to przyjęli do swojego Ducha. Chciałbym, żebyśmy modlili się o przełomy do naszego życia. Żebyśmy modlili się o przełomy, żebyśmy przestali babrać się w różnych małostkowościach. Wiecie, tutaj jest taki piękny tekst. Na koniec Wam go przeczytam w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale. Jezus mówi o Ojcu właśnie i mówi takie coś. E ale gdy Ty się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie, gdyż Ojciec Wasz wie, czego potrzebujecie przed tym, zanim go poprosić. Wiesz dlaczego? Bo to jest Ojciec Wasz. I Bóg mówi tak, uczy nas, głęboko w swojego Ducha wejdź, zobacz mnie jako Ojca. Przestań wymieniać mi codziennie wszystkie Twoje mankamenty i listę Twoich potrzeb, po prostu przytul się do mnie jako do Ojca, a następnie powstań w mocy mojej, jak to zrobić Przez wiarę, tego się nie czuję. Ktoś się mnie się pyta, co Ty czujesz, jak głosisz Ewangelię? Ja mówię, to jest, zależy czy zima czy lato, bo jak lato to mi gorąco, jak zima to mi zimno. jak wiatr to mnie wieje, to czuję. a co czujesz, jak ludzie mnie takie pytają, a co, jakie masz odczucia, kiedy uzdrawiasz, jak uzdrawiasz chorych? Ja mówię, nie wiem, jakie mam uczucia. Czasem mam katar, nie to siąkam, tam nosę wycieram. Różnie, no nie wiem. co. No, czasem się zastanawiam, czy mi spod pachnie, nie śmierdzi. No nie wiem, takie mam odczucia, po prostu w ogóle nie interesują mnie moje odczucia! Bo nie moimi odczuciami usługuje się ludziom! A co tam myślisz? Ja mówię, proszę! Do domu myślę, że chcę. Poleżeć. Toch, myślę. Dary duchowe nie pojawiają się w myślach i w emocjach. One nie działają przez nasze myśli i emocje. One działają przez naszego ducha. Przez naszego ducha. Ja nie wiem, co ja czuję. Ja w ogóle się nie zastanawiam, co ja czuję. Ja bym zgłupiał, jakbym się zastanawiał, co ja czuję. W psychiatryku bym skończył. Co ja czuję? Nic nie czuję. Czuję, że się nade mną Bóg zmiłuje. czuję? Chodzi o to, przyjaciele, że my nie możemy tak funkcjonować. My nie możemy myśleć w tych kategoriach. My musimy wierzyć w to, co mówi Słowo. My musimy przytulać się do naszego Ojca. Przestać się babrać w małostkach. Panie, jeszcze to trzeba, jeszcze tamto, jeszcze tamto. Jeszcze tamto mówi, ale ja dawno o tym wiem. Przytul się do mnie, tak bądźmy razem. A potem nie, i Szesz moje Królestwo, ja się zajmę Twoim interesem. Ja się zajmę. Dam Ci mądrość. Ja miałem taki nawał obowiązków, słuchajcie, taki nawał, że mówię, o Boże kochany, mówię, o Boże kochany, ja już chyba mówię, po prostu mówię za chwileczkę, normalnie już biorę pod wiele cytymy, po prostu, żeby mój mózg pracował prawidłowo, nie? mówię, już po prostu, o Boże mówię, ojej, mówię, i a, a mówię, ale uspokój się, ale mówię, co mam zrobić, nic nie rób, usiądź, usiądź w ogóle, wiesz, usiądź, tak jak do Eliasza, usiądź, zjedz, prześpij się. Bo twój tak się nie nadaje do niczego tego. rozumiesz? Elias siedział, wreszcie mówię, zabierz mnie do siebie, Jezabel mnie zabije. Eliasz tak miał. Dopiero co nieba, z nieba ogień, zciągnął ogień, z nieba ściągnął deszcz, w ogóle nie rozumiem, no to nie kozak w mocy. A za chwilę wiedział, zabierz mnie ze sobą do siebie. A on mówi, usiądź, Elias, prześpij się. A Bóg, no nie mam nic, co nam mnie goni! Kruki był do niego, bo mu mięso przyniosili. I jest trochę mięsa, bo mięso, ja tłuszczu ci brakuje. Może nie pracuje, Eliasz, Eliasz, Eliasz. JA JESTEM Bogiem. Amen! Eliasz! Nie grzeb się w bałaganie duszy swojej, ale wejdź do komory swojej, do ducha swego. Tam jest twoja komora. I módl się do mnie, do taty twojego. Bo ja, zanim Ty czegoś chcesz, wiem, że tego chcesz. A zanim poprosisz, ja już to stworzyłem! Oto nasz Bóg. Oto nasz Bóg. Dla mnie, dla Ciebie taki sam. Taki sam, tatuś mój i Twój. I On, pamiętaj, nie ma swoich wybrańców. Kocha nas wszystkich tak samo. Tak sam nas kocha. A więc proszę. Kiedy będziemy się modlili teraz, weź swój przełok. Zobacz barierę, gdzieś, jeżeli jest. Kiedy położy na Ciebie ręce, wierz razem ze mną o przeklęcie tej bariery, o złamanie tej bariery. Poznaj Boga jako Ojca. Utożsamij się z Nim jako dziecko. Połącz się z Nim przez krew. Miej tą świadomość. Wszystko już jest w Twoim duchu, ale Twoja dusza musi to zaskoczyć. Podejmij też decyzję, Boże, ja od jutra w mocy Twojej, ja od dzisiaj w mocy Twojej będę szedł i szerzył Twoje królestwo, bo ja nic innego już nie chcę, ja nic nie chcę, ja nic nie chcę, ja nic nie chcę więcej. Ojcze, bo ja wiem, że kiedy będę szukał królestwa Twego, to wszystko inne będzie mi dodane. Szukajcie królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Dzisiaj głosiliśmy Sprawiedliwość Pańską na ulicach i wszystko inne będzie nam dodane. Będzie nam dodane. Wszystko. Co? Wszystko. Wszystko. Rozbudujcie tę wspólnotę. Rozwincie ją do granic możliwości tego miasta. Rozwalcie w ogóle to miasto. Siedzę ostatnio z moją córką, jemy loda. Ona je loda. Ona jest w ogóle je loda. Nie patrzy się na mnie, tylko patrzy tak w dali i mówi do mnie tak powiedz mi jakiś dowcip, tylko tak, żeby mnie rozwaliło. I dalej patrzy tak zdalnie, takim wzrokiem obu Rozwal Ty miast! Rozwal je mocą Świętego Ducha, który jest w Tobie. Idź do Twoich sąsiadów. Idź do ludzi, którzy są wokół Ciebie. Pukaj do nich, bądź natrętny. Ładuj im się z kopytami do życia. Prorokuj im. Nie bój się tego. Postaw sobie za cel. Postaw sobie coś za cel. Nie żeby sobie coś udowodnić. Bo tobie Ty nie musisz nic. Ty możesz leżeć do góry kołami. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, że Ty możesz to. Ja wiecie, co? Ja często robię rzeczy tylko dlatego, że mogę. Ojej, mogę to zrobić? No to to zrobię. Mogę głosić Ewangelię? No to to zrobię. Mogę uzdrowić kogoś? Halleluja! No to to zrobię. Jakże pięknie. Niech to miasto się dowie. Wiecie, tu jest wystarczająco dużo religii. Tu jest kupa religii. Przez tą religię przewija się Bóg w różnych miejscach, w różnych kościołach. W różnych, również w kościołach katolickich Bóg się przebija. On, on działa. Gdzie kto mu pozwoli, to on działa. Wiesz, o co chodzi? W kościołach katolickich, protestanckich on działa. Ale on chce więcej działać. On nie chce się przemycać. On nie chce się przesycać. Rozumiesz? On nie chce tego. On po prostu tego nie chce. On chce, żeby w mieście była grupa ludzi, przez którą on będzie mógł działać jak przez jeden wielki kanał. On nie chce już małych kanałów. Koniec jest dzisiaj małych kanałów. Koniec, koniec, koniec małych kanałów. Rozumiesz mnie? Koniec jest małych kanałów. Jest czas. To jest to, co się... Ja teraz się na końcu podzielę z wami tym, co jest moim subiektywnym odczuciem odnośnie tego czasu obecnie. Uważam, że jest czas, teraz, w którym Bóg wstrząsa rzeczami, aby ostały się te, którymi się wstrząsnąć nie da. To jest moje odczucie subiektywne. Nie musicie się z tym zgadzać. To chodzi o to, że ja tak odczuwam w duchu. To jest proroczy przekaz, który ja odbieram obecnie. Padają wielkie służby. Rozumiecie mnie? Padają wielkie służby, które były od wielu lat i przynosiły potężne sukcesy. Ale one teraz padają. Dla te, dlaczego? Dlatego, że jest jakiś wstrząs. A powstają rzeczy, które nikt by nie przypuszczał, że mogą powstać. Rozumiecie? Szok! To jest szok! Idzie nowe. Uważam, że przyjście Jezusa jest bardzo bliskie. Tak uważam. Uważam, że jest bliskie przyjście Jezusa. Nie skupiam się na tym, ale tak uważam. Rozumiecie? Nie, nie, nie zajmuję się e, e, babraniem w różnego rodzaju e, proroczych dyw, dyw, dywagacjach. Ja, ja, nie, nie, nie o to mi chodzi. W ogóle mnie to nie, nie obchodzi. Ale uważam po prostu, że przyjście tutaj jest bliskie, bo ten czas, który teraz widzę, to jest czas, że Bóg wstrząsa. Czyli. To nie to, że On coś tam karci, że On coś tam robi. Nie, On po prostu wstrząsa, żeby zobaczyć, co się ostanie. I tylko to, co się ostanie teraz, rozumiesz, jakiś wstrząs jest teraz w duchu. Padają rzeczy, padają wspólnoty różne. Rozumiesz? Wielkie wspólnoty zaczynają padać. Po prostu. Coś się dzieje, miasta zaczynają być strząsane. ludzie zaczynają chcieć. Wiecie, wczoraj głosiliśmy w Bytomiu, po raz pierwszy w takim, w takim, w takim w takie namaszczenie było tam. Ludzie płakali na ulicach. Płakali na ulicach po prostu. Było nas niewielu, oni płakali na ulicach. Podchodzili po prostu i płakali na ulicach. Po prostu. Nawet przyszła kobieta, która siedziała na spotkaniu po prostu inne, z różańcem, przynajmniej na różańcu się modliła. Ale była w namaszczeniu, siedziała w namaszczeniu do końca przez parę godzin, bo do później godzin nocnych mieliśmy spotkanie. Ale jak zaczęliśmy śpiewać w duchu, ja to zobaczyłem jakąś jedną wielką harmonię, a na krześle, wziąłem kamerę zacząłem to filmować. Jakaś jedna wielka harmonia płynęła. Rozumiesz? Jakaś wielka harmonia. Widziałem jakby snop, po prostu jakiegoś świeżego światła, który idzie ku niebu teraz. Tylko gitarę mieliśmy i, i, i dwie osoby, które śpiewały, ale coś, coś, coś się wydarzało. Jest taki czas. Pozwólmy, żeby to się działo żebyśmy byli udziałowcami tego. Bądźmy udziałowcami tego. Chcieliby być udziałowcami. Udziałowcami, po prostu tak, jestem w tym Boże, jestem w tym. Olewam teraz, ojcze, jakieś moje, jakieś moje mankamenty, jakieś tam grzeszki, jakieś problemiki, jakieś co mam do kogoś, co mam dość dzisiaj, do Krysi, do Misi. Co mi to wchodzi, co do kogo tu masz? Olej, to obmy się w krwi i tu cały ludzkie stopy. Rozumiesz? Jak nie potrafisz sobie poradzić z bratem, siostrą, to już go po nogach wycałuj, miał po robocie. Alleluja. Wielkie jest coś. Kiedyś był taki człowiek, który tam przychodził z Misko i nam nogi chciał być No i mył nam, jak chciał, to ze pomysł, że ciebie poszedł tam. Jemu to sprawiało się, to nie Miał taką potrzebę na przykład Hallelujah! Niech mu Bóg błogosławi. Ale wiem, że to też rozładowywało jakieś napięcie wewnętrzne tego człowieka. Jemu to pomagało tak naprawdę. Nieważne z czego to było. Ważne, że mu to pomogło. Chodzi o to, żeby się zmienili. Jesteśmy w takim czasie. w stanie. proszę, będziemy się modlić. Módlmy się o przełom.